antycypacją powszechnego zmartwychwstania. Święty Hieronim, Augustyn i Tomasz Zakwinu preferują tę drugą interpretację, czyli przerównanie tych postaci do Łazarza, ale tak jak wspomniałem, są też takie interpretacje, które mówią, że jest to po prostu późniejszy fragment, który miał oznaczać zapowiedź tego, co sprawiedliwi będą mogli, co będzie udziałem sprawiedliwych, czyli zmartwychwstanie dzięki właśnie Jezusowi. I dochodzimy do tego określenia prawdziwie ten był Synem Bożym. Wobec niewiary synów narodu wybranego mamy tutaj spotkanie z przedstawicielem Pogan, który wyznaje wiarę wybóstwo Chrystusa. To zestawienie wydaje się być tutaj bardzo ważne, bo ono też nadaje większego znaczenia temu wydarzeniu, które miało miejsce, czyli Syn Boży właśnie według drugiego dzisiejszego czytania. Syn Boży stał się człowiekiem po to, aby ofiarować swoje życie za nas. Chciałbym zakończyć nasze rozważanie, zanim będziemy może na antenie rozmawiać, od nawiązania może już bardziej mniej biblijnego, bardziej literackiego, czy może nawet z pogranicza z kinematografii. Mianowicie bardzo znany z pierwszej połowy XX wieku pisarz chrześcijański C.S. Lewis napisał książkę. swoim doświadczeniem Pana Boga odkrywanym właśnie poprzez cierpienie cierpienie także utraty bliskiej osoby swojej żony i film, który powstał w oparciu o tę książkę film Cienista Dolina daje nam dwa takie cytaty, którymi chciałbym zakończyć to nasze dzisiejsze rozważanie pierwszy wypowiadany przez już chorą żonę tego autora brytyjskiego. Przyszły ból jest częścią teraźniejszego szczęścia. I drugie zdanie, które jest jakby na opak, a może jest po prostu kontynuacją właśnie z perspektywy krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Teraźniejszy ból jest częścią przyszłego szczęścia. Może warto te właśnie zdania, przyszły ból jest częścią teraźniejszego szczęścia i teraźniejszy ból jest częścią przyszłego szczęścia, widzieć w szerszym kontekście Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Chrystus mówi w piątym rozdziale o błogosławieństwach i używa takiej formy, w której przedstawia w czasie obecnym szczęście, które będzie przyszłym doświadczeniem. Błogosławieni jesteście i tak dalej, i tak dalej. Osiem błogosławień, które pokazują, jak obecne trudne doświadczenia ucznia Chrystusa mogą być Jego drogą do tego, aby osiągnąć szczęście wieczne. Audycja szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Naszym gościem ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, Proboż prawie pod wezwaniem Matki Bożej, nieostającej pomocy w Skorzewie. Księże doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie nas przez liturgię Słowa Bożego. Swavy jest godzina dziewiąta. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Msza Święta, drodzy Państwo, na antenie Radio Maryja o godzinie dziesiątej. Również na antenie telewizji trwam. Będzie to transmisja z Watykanu, z Płacu Świętego Piotra, liturgia Niedzieli Palmowej. Mysza święta, który będzie przewodniczył ojciec Święty Leon XIV, za godzinę o godzinie 10 na naszej antenie, a teraz spotkanie z nauczaniem świętego Jana Pawła II w naszym co cyklu Papież Polak do rodaków. love is